Hity outletu na Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 21 kwietnia jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim już opanowany, trwa do gaszania. Pożar w PiSie też ugaszony, Jarosław Kaczyński dogadał się z Mateuszem Morawieckim. Szpitalne łóżko poczeka, a choroba nie. Dziś drugi dzień protestów w szpitalach powiatowych. Trwa dogaszanie pożaru ogromnej suszarni warzyw w podwarszawskich bramkach. Ogień objął 23 tysiące metrów kwadratowych zabudowań produkcyjnych w dwóch halach i budynek socjalno-biurowy. Strażacy opanowali już sytuację, ale wciąż przelewają pogorzelisko i rozbierają zniszczone elementy hal. Z hostelu przy zakładzie ewakuowano 19 osób. Nikt z nich nie ucierpiał, mówił w TVP Info Damian Dolniak z PSP w powiecie warszawskim zachodnim. Poszkodowany został strażak ratownik, który uległ wypadkowi, lekkiemu z urazem kończyny dolnej, został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracuje ponad 250 strażaków. Działania potrwają jeszcze przez kilka godzin ze względu na dużą ilość materiału znajdującego się w hali i szelewanie tego materiału. Na miejscu wciąż pracuje ponad 50 zastępów Straży Pożarnej. Jest porozumienie i wspólny kierunek, napisał europoseł Adam, Adam Bielan po nocnym spotkaniu byłego premiera Usza Morawieckiego z prezesem PISU Jarosławem Kaczyńskim. Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek, a że czasem iskrzy, kto się lubi, ten się czubi, napisał Bielan na portalu X, załączając zdjęcie przy wspólnym stole Kaczyńskiego, Morawieckiego i Bielana właśnie. Spotkanie było pokłosiem decyzji byłego premiera o założeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus, w którym znalazło się kilkudziesięciu członków PiS. Po tym Jarosław Kaczyński zagroził, że politycy, którzy przystąpili do tej inicjatywy, nie znajdą się na listach partii w następnych wyborach parlamentarnych czarny tydzień w szpitalach powiatowych w całej Polsce. Protest odbywa się pod hasłem Szpitalne Łóżko Poczeka. Choroba nie. Chcemy pokazać z jakimi problemami finansowymi się zmagają szpitale, np. ograniczenie finansowania nadwykonań czy zaniżenie wyceny świadczeń, mówi Beata Czempiel, dyrektorka Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.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 Wczorajsa wizyta prezydenta Emmanuela Macrona w Gdańsku we Francji przeszła stosunkowo bez echa. Zdaniem obserwatorów polsko-francuski szczyt nie przyniósł przełomowych decyzji m.in. w kwestii współpracy w ramach odstraszania nuklearnego. Przewodniczący francusko-polskiej grupy przyjaźni w zgromadzeniu narodowym Jean-Louis Thierrot powiedział Polskiemu Radiu, że Francja nie będzie podejmowała szybkich decyzji w tak wrażliwej kwestii jak broń jądrowa.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 Premier Polski i prezydent Francji podpisali za to porozumienia dotyczące m.in. zakupu francuskiego satelity, współpracy obronnej, francuskiej oferty na budowę elektrowni jądrowej oraz, oraz polsko-francuskiego sezonu kulturalnego w przyszłym roku. Dwa filmy studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej znalazły się w programie Short Film Corner, odbywających się w ramach części branżowej festiwalu filmowego Kwan. W sumie w ramach tej sekcji pokazanych zostanie 11 polskich tytułów. Filip Wieczorek, reżyser filmu Bez Przepisu, mówi, że, dla niego że to dla niego niezwykle ważne wyróżnienie. Jego film opowiada historię młodej Polki, gruzińskiego pochodzenia, która musi zmierzyć się z presją. Wychowywałem się wśród bardzo ambitnych młodych ludzi i ten temat presji, ambicji, kariery jako takiego centrum tożsamości stał się dla mnie bardzo trudny. Ponieważ trochę wszystkie inne wartości się w jakiś sposób porozpadały. Tradycja, religia, a wydaje mi się, że człowiek musi się czegoś złapać. I trochę o tym chciałem powiedzieć, że ta kariera, ten zewnętrzny fundament tożsamości może zostać odebrany w każdym momencie. I co zostaje? Kim wtedy jesteś? W konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes znalazł się najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, o Fatherland I powalczy o nagrodę główną, czyli Złotą Palmę. 79. Festiwal Filmowy w Cannes odbywać się będzie od 12 do 23 maja. To był Serwis Trójki.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 Jest 5 po ósmej, to czas na sport. Norbert Michalak. Ostatni mecz 29. kolejki piłkarskiej ekstraklasy zakończył się podziałem punktów. W Gdańsku Lechia zremisowała z Piastem Gliwice 1 do 1. Goda dla Lechi zdobył Iwan Żelisko w 63. minucie. Wyrównał 12 minut później strzałem z rzutu karnego Patryk Dziczek. Mówi szkoleniowiec Piasta Daniel Myśliwiec. Ogromny szacunek dla moich piłkarzy, bo w bardzo trudnych warunkach, grając jest bardzo ofensywnie,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 Emocji nie brakowało w hali Urani w meczu o piąte miejsce w Siatkarskiej Plus Lidze. Mimo, że pierwszy mecz wygrał Indykpol AZS, to jednak nie zdołał postawić kropki na D w całej, w całej rywalizacji. W decydującym pojedynku Indykpol przegrał ze Skrą Bełchatów 2 do 3. Dzięki temu Skra będzie reprezentować nas w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Dobry początek polskich pięściarzy podczas Pucharu Świata w Brazylii. Damian Durkacz wygrał z bardzo doświadczonym zawodnikiem z Hiszpanii i melduje się w 1-8 finału. Dobrze też zaczęła Agata Kaczmarska, która jednocześnie walczyła w niższej kategorii wagowej, czyli 75 kg. Polka pewnie pokonała pięściarkę z Maroka 5 do 0 i wystąpi w ćwierćfinale. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. W większości kraju będzie dziś słonecznie, popadać może jedynie na krańcach południowych i lokalnie na Śląsku, a po południu termometry pokażą na ogół od 9 do 12 stopni. I mamy dość chłodny poranek wciąż, mimo że to słońce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 Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, a państwo dziś podpisują listę obecności pod postem z dzisiejszą ramówką na facebookowym profilu Trójki. Pan Mateusz pisze dzień dobry z Tlenia, a pan Jan Serce pisze dzień dobry z kraju wyjeżdżam, ale Trójka zostaje i zdjęcie przez przednią szybę samochodu trasy, także widzimy Jan Serce. W hotelowym korytarzu krótka chwila, od razu się nuci. Wymyślamy też dziś z państwem słowo, albo może nie wymyślamy, bo takie słowa już są, ale dopasowujemy słowo do fali upałów, takich naprawdę solidnych. Japończycy takie słowo sobie wymyślili i wybrali. To czemu mamy być gorsi? Dwie dwójki i siedem trójek. Po prostu smażalnia. O, smażalnia, jak najbardziej. Moja propozycja na takie określenie to cieplorka. Ale cieplorko to taka milutka, tu przecież nie o to chodzi. Robert Grzędowski teraz mówił, że coś takiego typowo z polskiego to może ukropliwość. No z tych typowo polskich to skwiercz mimo wszystko na razie wygrywa. Moje słowo na określenie temperatury powyżej 35 stopni to upar, czyli połączenie upału i skwaru. Ciekawie, ciekawie, no to szukamy dalej. Mamy nazwy fali upałów. Otóż ja bym nazwał po prostu fu od pierwszych liter. Można wymagać zrusznie emocjami, albo z przestrachem fu, albo z obrzydzeniem fu. I to też takie daleko wschodnie. Fu. No podoba mi się. Dzisiaj dzień kreatywności i Państwo zdają egzamin. Dwie dwójki i siedem trójek. Czas na politykę w trójce jest ósma trzynaście. Bez uników rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry z nami w studiu. Jest rzadko widziana w polskich mediach. gościni N. Applebaum, pisarka, publicystka, autorka wielu książek i między innymi ostatniej, Koncern Autokracja. Dyktatorzy, którzy chcą rządzić światem. Witam panią. Dziękuję bardzo. Pani redaktor, czy. Wynik wyborów na Węgrzech, miażdżąca klęska Wiktora Orbana świadczy o tym, że autokraci są w odwrocie, czy to zbyt optymistyczny wniosek? Znaczy, historię tak nie działa. Znaczy, to nie jest tak, że jest trend i już teraz idziemy w jedną kierunku. No wszystko, co się dzieje jutro, to zależy od to, co robimy dzisiaj. Ale Węgry jest jednak ważne, bo Wiktor Orban. O siebie mówił jako nieliberalny demokrata i stworzył system wewnątrz Europy, wewnątrz Unii Europejskiej, nieliberalny, to znaczy, że on i jego partia kontrolowały wszystkie instytucje państwowe i sądy, i biurokracje, i też media, i policję i tak dalej. I, I on reklamował siebie jako nowy typ lidera. On też miał kontakty z think tankami, z, z, z dziennikarzami też w Europie i w Stanach. I fakt, że on przegrał mimo to, że on mówi o siebie, że on, że on będzie wieczny, bo on tak stworzył system, gdzie on nie może przegrać, znaczy, że jednak ten system nie jest aż tak doskonały, jak oni, oni, oni wszyscy myśleli. A dlaczego on, dlaczego on przegrał? Pani była trzy tygodnie przed wyborami na Węgrzech. Spodziewała się pani tego, że ta porażka będzie taka duża? No, ja bałam, że te sondaże są, są nieprawdy I wszyscy węgierscy, moich znajomych, Wszyscy się bali, że Orban jednak coś planuje. No bo oni mówili, nawet jak ludzie głosowali, mówili, że, że będzie przemoc, że opozycja jest, robi coś nielegalne, że może jest ingerencja z Ukrainy, gdzieś, i oni jakby próbowali pokazać, że może te wybory będą nieważne, więc wszyscy jakby spodziewali, że on będzie coś próbował. A mi się wydaje, że coś się stało. System wyborczy na Węgry był tak konstruowany, że wieś miał więcej wpływ niż powinien. Więc tak, tak konstruowali system i, i, i, i, i tak dalej. Więc Orban myślał, że mimo to, że są złe sondaże, że on jednak będzie wygrał. A Jane, jak ludzie już głosowali i, i zaczęli liczyć głosy, on zrozumiał, że jednak tak nie jest, no bo jak jak, jak głosy z, z, z, ze wsi Przyszli, byli przeciwko niego, on mówi, że już przegra. Więc on zrezygnował, on chyba był w szoku. Dał wywiad wczoraj czy przedczoraj, gdzie mówił, że jest zgubiony, że czuje pusty, coś takiego, jakiś dziwny wywiad. No, miał łzy w oczach, widać było, Ta... że y, ja się nie spodziewałam, że on tak łatwo odda władzę, że już po przeliczeniu połowy y, tych okręgów, y, obwodów do głosowania, on powie, że przegraliśmy, gratuluję No bo zwycięzcy. on widział, że to, bo to były okręgi w y, y, y, na wsi. To jego, I to jego, jego, jego koordynację. Więc on tego nie spodziewał, nie był przygotowany. Wszyscy teraz myślą, że on oczywiście, bo on jednak kontroluje część państwo węgierskie jego partie. On jeszcze ma grupę biznesmenów, którzy są zbogacili dzięki jego. I, I on będzie oczywiście spróbować znowu zdobywać władz. Ale, ale ja myślę, że on po prostu był nieprzygotowany. myślę, że to jest niemożliwe. Że jego, on myślę, że on tak konstruował system, że on nie może przegrać. Że przegranie jest niemożliwe. Więc... A Peter Madziar, czy Europa nie wiąże z nim y, zbyt wielkich nadziei? Bo y, są takie nadzieje, że on będzie popierał liberalną demokrację, ale on mówi tak. Surowce dalej będę kupował od Rosji. Nie zgodzę się na przyspieszenie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Co prawda nie będzie blok pożyczki dla Ukrainy na zbrojenia, ale zgłasza opt-out, czyli że Węgry nie będą w tym uczestniczyć. Yeah. On, on mówi, że on chce być normalnym liderem normalnego europejskiego kraju. I to znaczy, że oczywiście nie będzie ze wszystkim się zgadzać z, z, z Unią, czy z, z wszystkimi innymi państwami, czy, czy z Komisją Europejską, ale on nie będzie on nie będzie robił tak, że jest cały, w całym kraj propaganda przeciwko Unii, bo tak było na Węgrzech, że wszędzie są były nawet trzy tygodnie, tak, takie plakaty Madziar, y, załęcki i von der Leyen", razem i tak takie napisy, oni są, risk, risk nie, nie ryskujecie głosowanie dla nich, więc i, i nie będzie robił taki wrog z Unii Europejskiej, więc to będzie normalnie, zwykłe relacje z Unią, i, i, i też, to jest też ważne, że to jest ten centroprawicowy człowiek, że on jest socjalnym konserwatywem, że on może być przeciwko migracji. Ale wszystkie te sprawy, wszystkie te, ta polityka może być rozwiązane w systemie demokratycznym. Znaczy nie trzeba robić jakiejś wielkiej, wielkiej propagandy, że migranci chcą zniszczyć naszego kraju i już nie będzie Węgry za, za 100 lat. Jeżeli, znaczy on, możemy normalnie mówić o migranci jako, jako normalny problem społeczny, polityczny i nie zrobić z tego jakiś egzystencjalny yy, yy, wroga. A czy więc, w, więc w Europie... I o to chodzi. I, I mi się wydaje, że on, i on ciągle powtórzy codzienny prawy na Węgrzech, że on będzie właśnie tym, że on będzie działał w ramach liberalnej demokracji, ale realizować jego politykę centroprawicową. Mi się wydaje, że to jest absolutnie słuszne. Ale po sukcesie na Węgrzech mamy wybory w Bułgarii, gdzie no, najprawdopodobniej rząd będzie tworzył były prezydent Rumen Radew, który chce rozmawiać z Putinem. Czy to będzie nowy Orban w Europie? Wątpię, bo tam jest system inny. Bułgaria nie jest aż tak ważna. Um, Orban, trzeba pamiętać, on stworzył jego pozycję jego rolę przez 16 lat i ja nie wiem, czy Bułgarii jest w taki, może grać w takiej roli, że blokuje Unię i za to nie dostaje pieniądze z Unii na przykład. Ale zobaczymy, no nie wiem, co, co będzie w, w Bułgarii, ale, ale wątpię, czy on może powtórzyć to samo, co Orban, bo oni mają też inny system. Orban uchodzi w Europie, ale też na, na całym Zachodzie za takiego ojca chrzestnego globalnego ruchu Maga, bo on był pierwszy tak. w tej nieliberalnej demokracji, w tym budowaniu autorytarnego czy autokratycznego systemu. Czy to jest ważny cios w ten globalny ruch Maga? Czy na tak. To, jest, to, to można powiedzieć. To nie, to nie znaczy, że to jest koniec, ale to jest dla nich cios. Nie, nie tylko dlatego, że on przegrał i to znaczy, że ten system nie jest aż tak doskonały, ale też jak mówiłem, że on miał wielki fundusz. Wczoraj mi, ktoś mi powiedział, że to było 200 milionów euro. I, I on używał ten fundusz do fundowania think tanki, ludzi, jakichś fellowships, jakieś pieniądze dla innych skrajnych prawiców. I oni mieli relacje na przykład nawet z takimi ludźmi, jak, jak podobne na Litwie jest mała grupka, prorosyjska. Znaczy, oni fundowali im, pomagali im. I znaczy, to jest duże duży, duży pieniędzy właśnie dla takich osób już zniknie. Więc na... to, jest, to, to będzie ważne i to będzie czuć. No, w Brukseli na oni za... mieli w, w, wielka y, system, mieli gazeta w Brukseli, jakiś duży budynek i to wszystko się skończy. Mają też wolne media wrócić na Węgry, bo tego nie było przez ostatnie y, lata. Y, Orban tępił wolnych dziennikarzy, wolną prasę. Ale na ile zaszkodziło Orbanowi poparcie Donalda Trumpa, J.D. Vancea przed hmm. wyborami? To oczywiście trudno zmierzyć, ale ewidentnie to nie, nie pomógł. Znaczy, oni i, I to też jest wielki, to też jest taki sygnał dla skrajnej prawicy europejskiej, że jednak relacje z Trumpem czy z Wancem to może nie być pozytywne. No już widzimy na Włoszech na przykład... Giorgia Meloni się pokłóciła z Trumpem o jego ataki na papieża. No i, no, i, i, i, i ja się nie dziwi, no, bo papież popularny w, w, na Włoszech I, i, i, i, i jest fakt, że Trump nie tylko go krytykuje, ale atakuje w taki wulgarny język. No to jest dla, dla Włoszów, to jest e, e, niedoakceptowanie. Więc Trump zaczyna być dla nich wszystkich problem. No bo on jest jednak on, on, on jest jednak antyeuropejski, dosyć otwarty teraz, antyunijny, antinatowskie Jest trudno też nawet spróbować być z nim, czy kolegizować z nim, bo on może w każdej chwili wrócić na kimś i, i atakować. No Myloni był jego koleżanka, a już nie. No, więc... Więc to jest trochę ryzykowne nawet mieć z nim jakikolwiek kontakt. A czy pani rozumie, o co Trumpowi w tej chwili chodzi? Bo amerykańskie media piszą, że Trump przeczy sam sobie. CBS News wyliczyła, że w ciągu mniej niż dwóch dni Trump przeszedł od twierdzenia, że Iran zgodził się na wszystko, do ostrzeżeń, że jeśli Teheran nie podpisze porozumienia, cały kraj zostanie wysadzony w powietrze. Mniej niż dwa dni zajęło prezydentowi Stanów Zjednoczonych największego mocarstwa e, przejście od jednej narracji do drugiej. No bo Trump jest zgubiony. Znaczy on nic nie wie o Iranie. To jest dla niego trudny temat. On spodziewał, że to będzie taka łatwa dwa, trzy dni operacja. Jak w Wenezueli. Jak Wenezuela, albo jak Putin myślał o Ukrainie. Że to jest special military operation, który się skończy dosyć szybko e, i, i będzie po tego. I, i on... I on y, nie ma wokół siebie, tak jak wszystkie inne prezydenty w XXI wieku, nie ma wokół siebie ludzi, którzy się zna na ten temat i mogą dać mu dobrą poradę, albo ich nie słyszy. No, bo zawsze było tak w Stanach, że mamy jeden National Security Advisor, który organizuje informacje dla prezydenta i da mu różne wybory, a ta rola już nie istnieje. Znaczy... Teoretycznie to jest Marco Rubio, ale on też jest sekretarzem stanu. Więc y, nie wiemy, jakie informacje ma Trump od swoich ludzi. John Bolton, który w poprzedniej kadencji był doradcą tak. do spraw bezpieczeństwa Właśnie, narodowego, on on bardzo krytykuje Trumpa w tej chwili. No, wszystkich, którzy pracowali dla niego, krytykowali jego I, i, i rok temu przed wybory oni to robili, ale y, znaczy nikt ich nie, nie brał pod uwagę, ale no, on zniszczył cały ten system doradztwa wokół siebie, y, on, on, y, teraz on bardzo często rozmawia z dziennikarzami, może do niego zadzwonić. Ja mam kolegę w moim czasopismie, który regularnie do niego zadzwoni, on odbiera telefony. I... Odbiera telefony od dziennikarzy? Tak. Dosyć często. Ale się I, ma czas przecież. I ona, on z nim rozmawia i nawet jest w stanie im zapytać, co ja powinienem robić, what should I do? Czyli radzi się dziennikarzy, tak? Tak. <laughs> tak. I, I też jest ewidentnie, jak on z nimi rozmawia, że on jakby testuje różne narracje, czy to dobrze brzmi, czy to... Więc on, on, on myśli o, o, o Iraniu jako problem komunikacyjny, nie wiem, propagandowy... I ten realny sytuacja jest dla niego kompletnie niezrozumiana. A Trump zaprzecza, że do ataku na Iran namówił go premier Benjamin Netanyahu. To prawda? Ja nie wiem. No, też są wokół niego, są ludzi, którzy też chcieli namówić do tego. Więc ja nie sądzę, że to będzie to nie są. Plus to jest też ciekawe, że my wiemy, od innych prezydentów, od John Kerry, od Obama i innych, my wiemy, że Netanyahu próbował namówić wszystkie prezydenty na atak na Iranu. I Bush, Obama, Clinton, wszyscy. I oni i wszyscy mówili, że nie. Zbierzamy więc, do końca. Więc... Na koniec jeszcze pytanie. Na ile ta wojna w Iranie zaszkodzi Trumpowi w wyborach połówkowych? W listopadzie już wybory połówkowe straci większość w kongresie. Będzie impeachment? Impeachment prawdopodobnie nie, bo do tego jest potrzebne 60 senatorów i wątpię, czy będą 60 demokratów, ale rzeczywiście jest bardzo możliwe, że jego drugi część tej prezydentury będą będzie duże ograniczenia. A do listopada zakończy się wojna w Iranie? Tego nie wiem. Nikt nie może wiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moją gościnią była Ann Applebaum, publicystka, felietonistka, autorka książek, do których czytania zachęcam. Zapraszamy do reklamy.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 Autoglas naprawia Autoglas wymienia. Tu Dominika z Autoglas Uszkodzana szyba samochodowa Autoglas, wymienimy twoją szybę I zabezpieczymy ją trwałą powłoką ceramiczną Zapewnij sobie bezpieczeństwo i lepszą widoczność Zadzwoń pod 801 181 181 Lub umów się na autoglas.pl Autoglas naprawia Autoglas wymienia. Żegnamy reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia Jest 8.30 Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik Przyszły premier Węgier Peter Modzior ogłosił nazwiska siedmiorga ministrów w swoim przyszłym rządzie. Dodał, że gabinet będzie się składał z 16 resortów. O kondycji demokracji w Europie i na świecie w kontekście wyborów na Węgrzech mówiła w bez w rozmowie politycznej w Trójce publicystka i pisarka Ann Applebaum. Sankcje na Rosję, do tej pory blokowane przez Węgry i umowa stowarzyszeniowa z Izraelem są wśród tematów dzisiejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Luksemburgu. Po przegranej Wiktora Orbana w wyborach pojawiła się szansa na zaostrzenie sankcji na Rosję. Unia wznowi więc dziś dyskusję na temat 20 pakietu restrykcji. Jednym z kluczowych jego zapisów jest całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską. Trzech japońskich żołnierzy zginęło, a jeden został poważnie ranny podczas manewrów na skutek wybuchu pocisków czołgu. Do wypadku doszło w czasie ćwiczeń sił ć Obrony na poligonie na południowym zachodzie kraju jak poinformowała agencja Kyodo do eksplozji doszło w najnowocześniejszym japońskim czołgu typ 10 tuż przed oddaniem strzału kolejny serwis trójco 9 Ja przypominam, że cała rozmowa za Napelbaum na YouTubie i na stronie internetowej trójki. I ostrzegam, że mimo słońca w poranku może być chłodno. Dziś wcale nie będzie super ciepło, będzie na ogół od 9 do 12 stopni, choć na ogół słonecznie. Popadać może jedynie na krańcach południowych i lokalnie na Dolnym Śląsku. Na Śląsku. Górny. Te Śląski mi się pomyliły, ale to przez Państwa, bo Państwo tak wspaniale piszą dzisiaj do nas. Dzień dobry, dzień dobry i to wszystko takie miłe. Zapraszam do udziału w mniejszej grze. Yy, zaczytałem się, ale już wracam do tego tematu. Mniejsza gra za kilka minut. 22,73 to oczywiście numer telefonu i proszę dzwonić w sprawie zgłoszeń. A teraz czytając docieram do pytań. Ciekawe te pytania na dziś. Kto chce się spróbować? Zapraszamy. Poster, the People Pumped Up Kicks w trójce za 25 minut dziewiąta. My już witamy uczestników mniejszej gry, to pan Marek z Gdyni. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam. A i szykują się derby, bo y, na stanowisku numer dwa pan Marcin z Rumi koło Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czyli Arka Gdynia kontra Arka Rumia. Takie rugbyowe zawody byśmy mogli sobie wyobrazić, prawda? dokładnie. Niech będzie. Niech będzie, czyli dzisiaj wrógby, czyli dzisiaj będzie twarda rywalizacja. Panie Marku, co pan robi na co dzień albo dokąd pan zmierza, bo słyszę jakiś szum drogi. Tak, szum drogi. Jestem w trasie dobyt goszczy. Jestem doradcą klienta w branży spożywczej, w dużej firmie handlowej. Także mhm. obowiązki służbowe. Proszę tam świętować dzisiaj, tylko z umiarem, bo Bydgoszcz w niedzielę obchodziła 680 urodziny, jak się dziś dowiedzieliśmy od jednej z słuchaczek. Także, także proszę tam z jakimś prezentem może do tej Bydgoszczy dojechać, dotrzeć. Nie wiem, czy coś pan da radę po drodze kupić? Halo, halo, panie Marku? O, pan Marek zniknął, ale pan Marcin jest z nami, zdaje się, cały czas. Jestem. Jest pan Marcin. No to panie Marcinie, teraz pana wizytówka poproszę. Generalnie dzisiaj mogę pochwalić się tym, że z przyczyn technicznych mam po prostu wolny dzień. E, aczkolwiek na co dzień jestem zawodowym kierowcą, a weekendami dodatkowo troszeczkę handluję antykami. A, to ciekawe, to bardzo ciekawe z tymi antykami. E, ta, te, te problemy techniczne związane z antykami? Nie, z, z, tą, z tą, tą pierwszą profesją chyba. Tak, tak, e, do, dokładnie to. Mówię. Chyba, że pan tak, jeździ antykami. Nie, nie, nie, ale też, też, też Bo prywatnie posiadam właśnie auto Które ma już blisko 40 lat, więc można powiedzieć, że tak No, Maciek kiwa Głową z uznaniem, realizator To proszę powiedzieć, co to za samochód A jest to pierwsze wydanie Mercedesa 190, więc dosyć popularne samochód, jeśli chodzi o, o klasyczną autkę Nie znam się na autkach, ale Maciek yy, Tak pokiwał yy, z uznaniem że, że, to, że to chyba trzeba zazdrościć Panu, pani Marcinie To za chwilę <śmiech> gramy teraz PJ Harvey w trójce Place called home czyli nie ma jak w domu w wolnym tłumaczeniu P.J. Harvey w trójce za 19 minut 9. Mniejsza gra. Zdaje się, że pan Marek z Gdyni powrócił na tereny objęte zasięgiem telefonicznym. Dzień dobry panie Marku jeszcze raz. Dzień dobry, zgadza Dzień dobry, się, że się? jest pełna kontrola. Pan Marcin z Rumi także z nami. Dzień dobry raz jeszcze panie Marcinie. Dzień dobry. Jak Słyszymy to, się to, to. dobrze, to całe szczęście dzisiaj derby, yy, można powiedzieć trójmiejskie chyba, prawda panie Marcinie, nie obrazi się pan? No, to jest takie małe, trójmi małe kaszubskie trójmiasto, Rumia, Reda, Wejherowo. <miech> no właśnie, derby trój trójmiast, tr trójmiast derby Dokładnie. dzisiaj e, robimy. Zaczynamy od pana Marka, panie Marku. Nie pytamy jednak o trójmiasto, ale o miasto, które dziś obchodzi urodziny. Przypadają 21 kwietnia i nazywają się Parilia. To urodziny miasta, o którym mówi się, że nie od razu go zbudowano. O które europejskie miasto chodzi? No prawdopodobnie o Paryż. E, nie, o Rzym. O Rzym nam chodziło. E, to o Rzymie mówimy, że nie od razu został zbudowany. I też Parilia to właśnie wspomnienie założenia miasta, takiego legendarnego przez Romulusa. E, nie ma punktu, teraz pan Marcin. Panie Marcinie, to czym był Rzym, w którym w legendzie diabeł podstępem załatwił pana Twardowskiego? Bo miastem nie był. Będę strzelać. Eee... Lubię strzały, słuchamy. O, czy, czy, czy był eee, potworem? Nie, nie był potworem, był karczmą. Karczmą, do której diabeł zwabił pana Twardowskiego podstępem, bo tylko, tylko będąc w Rzymie mógł... Zabrać sobie duszę Twardowskiego Później Twardowski trafił na Księżyc Gdzie mają lecieć też Amerykanie W misji Artemis 4? Może go spotkają 0 do zera po pierwszej serii pytań Wracamy do pana Marka Panie Marku dziś dzień kreatywności Więc sprawdzamy kreatywność I zaczynamy od informacji ze strony BBC A na tej stronie czytam o opis kanału TV Siesta Dog To specjalny kanał telewizyjny dla psów Proszę podać tytuł filmu lub serialu no. albo programu, który powinien znaleźć się w ramówce takiego kanału. Mm. <śmiech> podaj łapę. <śmiech> Może być. Bardzo proszę. Zaliczamy. Niech będzie podaj, podaj łapę. <śmiech> I to samo pytanie przy 1 do 0 do pana Marcina, ale prosimy o inną odpowiedź. Może coś z klasyków telewizji, panie Marcinie. <śmiech> Dwa. Dlaczego dwójka akurat, a nie jedynka? <grystanie> niech, będą, niech będą psy. Co wy tam palicie, stopczyk? I tak dalej. To by się <grystanie> naoglądały czworonogi. Ale mamy jeden do jednego i będzie dogrywka. Panowie, pan Marek i pan Marcin wezmą udział w dogrywce, w której obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Można próbować wiele razy podawać różne odpowiedzi. Liczy się pierwsza poprawna. Szukamy hasła. W tym przypadku to będzie postać. Panie Marku, panie Marcinie, pierwsze zdanie podpowiedzi yy, będzie yy, z dodatkowym dźwiękiem, więc proszę słuchać uważnie. Dziennikarka BBC, Kasia Madera w Trójce mówiła o niej dziś tak. Ona tak jest zakorzeniowana niesamowicie w tym kraju, w tej tradycji, tego kraju. Zakorzeniowana. Elżbieta Królowa Elżbieta II. Królowa tak jest. Gratulacje, <laughs> panie Marku. Gratuluję. Dziś obchodziłaby setne urodziny, panowała w Wielkiej Brytanii przez 70 lat królowa Elżbieta II, zakorzeniowana, jak słyszeliśmy w kulturze brytyjskiej. I zakorzeniowana także w odpowiedzi pana Marka. Panie Marcinie, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i gratuluję mojemu rywalowi. Dzisiaj Dziękuję. duże trójmiasto. Mocniejsze pan Marek z Gdyni zwyciężył, więc wybiera piosenkę, może ją zadedykować, może ją zapowiedzieć po radiowemu. Słuchamy panie Marku. Zadedykuję, zadedykuję piosenkę zespołu Armia pod tytułem Niezwyciężone wszystkim, którzy tak się dzisiaj czują, że są niezwyciężeni. Palec pod wódkę. w trójce. A tak konkretnie to dziś dzień kreatywności i innowacyjności jest, poprawia mnie Karolina, więc dziś szukamy, wymyślamy, jak Japończycy, którzy wybrali słowo, które określać będzie oficjalnie upały powyżej 40 stopni Celsjusza, takie fale upałów w Japonii nazywane będą kokusiobi, co można przetłumaczyć jako okrutnie gorący. A jak fale upałów nazwalibyśmy w Polsce? Słyszę, że propozycje należy podawać do upałów. Moja propozycja to frytura. A to takie rozwinięcie tej smażalni chyba. Chciałem powiedzieć, że może tak z angielska po polsku, czyli big upał. Big upał w Big Apple. Nowy Jork gdzieś z upałami. Chciałbym zaproponować słowo na upały. Będzie to z japońskiego Spiekota.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 that Dzień Piekota to po japońsku, a po polsku? no Dużo było propozycji od państwa dziś, ale ja się skłaniam ku skłowu, słowu skwiercz, skwiercz. Jeśli przyjdą takie y, nieznośne upały w tym roku, to będę go używał. W prognozach pogody dziś nie ma po co, bo dziś upałów brak. Ojeju, sprzed lat wielu. A to już jeden z naszych nowych cykli kończących poranną audycję. Dzisiaj historia pewnego nadzwyczajnego zebrania członków Straży Ogniowej w Bełżycach na Lubelszczyźnie. Zebranie nie tylko z formalnego punktu widzenia było nadzwyczajne. Prasę sprzed stu lat przegląda Michał Jędrkowiak. Spotkanie zwołano, żeby wymienić zarząd Straży Ogniowej. Sam prezes powiedział, że on i koledzy nie mogą podołać zadaniu. Ni stąd, ni zowąd, jak donosi Ziemia Lubelska z 1926 roku, na skutek agitacji niedołężnych członków Starego Zarządu, jako też osławionych już na terenie Bełżyc jednostek, przystąpiono do wyboru nowego naczelnika. A tego w planach nie było. I awantura. Że jak nowego wybierać, skoro starego nikt nie usunął, ani sam się nie zrzekł. Oburzenie. Strażacy w akcie protestu zaczęli wychodzić z remizy, krzycząc, by intrygantom odebrać mundury. Tym bardziej, że jeden z nich groził zwolennikowi naczelnika Browningiem. Jak podkreślał autor prasowej relacji, naczelnik straży Ignacy Wroński już 12 lat cieszy się ogromną sympatią tak drużyny, jako też świadomej i postępowej części społeczeństwa. Przetrwał 12 zarządów i ciągle jest wybierany, uwaga, brawurowymi oklaskami. I teraz cytuję. Słychać rozkaz, drużyna za topory, trąbka alarmowa zwiastuje coś nieprzyjemnego. Panika, ludzie uciekają z remizy i kryją się po sieniach. Drużyna w składnym marszu przy dźwiękach trąbki marszowej wychodzi z remizy. Nikt nie ucierpiał, nieco nadszarpnięty został jedynie, albo aż, honor wichrzycieli. Bo w remizie zostali sami sami samiusieńcy. I tyle im wyszło z tego przewrotu. Czasy się zmieniają, zarządy się zmieniają, a ludzie wciąż tacy sami. Żeby nie powiedzieć, a pan ciągle jest w komisjach, Michał Jędrkowiak powróci z cyklem Ojeju sprzed lat wielu za tydzień o tej samej porze. A pora teraz to dokładnie 5,5 minuty do 9, więc za chwilę u nas serwis, sport i pogoda. Teraz Tears for Fears.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 Lek B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomak B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomac B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabetka za 200 mg fionów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Te meble ogrodowe to nowe? A nowe, nowe. A ta altana też nowa? A ten nowy gr